kiedy jest taka słodkie namaszczenie, którego teraz właśnie, które teraz właśnie wdychamy. teraz robo shende I me robo Begin to sing in the spirit. Zacznijmy teraz śpiewać w duchu. Zacznijmy teraz śpiewać w duchu. Aleluja. I rebe Iram anorobo shenerebe kendo. Jeshua, Jeshua, rebe shen do robo. Shen robo kotorobo shen de de As you are singing in the spirit, God is already doing some miracles in this house. There is nothing impossible for God. Nic nie ma anything. Boga. The power of God is here tonight. And he's going to do outstanding miracles. Jesus is in the house. And, and if Jesus is in the house, anything can happen. This is wydarzyć. not about a preacher. To nie chodzi o, o, o misjonarzy. To nie chodzi o mi, misjonarza. To jest o Jeszua. To chodzi o Jezusa. He is in the midst of us. On jest pośród nas. Is about him. I, on jest poś I to wszystko o Niego chodzi. I będziemy mieli wspaniały czas w obecności niesamowitego, wspaniałego Boga. This is the best worship session I've ever had in the last few days that I've been in Poland. That was so anointed, I just wanted to continue. I would have given up my preaching, I just wanted to continue that. We were literally in heaven. The power of God was so thick in this place. Moc Boże była tak mocna w ty na tym miejscu. Get ready. Przygotujcie się. Buckle up your seatbelt, Zapnij pasy. get ready. I przygotuj się. something magnificent is about to unfold in this place. Coś niesamowitego wspaniałego zaraz już się wydarza, nie wkrótce wydarzy na tym miejscu. I feel the anointing so strong. Czuję to namaszczenie takie mocne. Oh thank you Jesus. O dziękuję ci Panie I'm Jezu. very very sensitive to the anointing. And when I can feel it this strong, it takes me a while. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heal everyone here. Everyone. May everyone be healed in the name of Jesus. Niech wszyscy będą uzdrowieni w imię Jezusa. Niech każdy stąd wyjdzie ze swoim cudem in the name of Jesus. w imię Jezusa. So good to be here. Tak dobrze jest być tutaj pośród Wraz was. Od wife, Moi, pozdrowienia od mojej żony. We are based in Dallas, my mieszkamy w Dallas, Texas. Daughter, Mam trzyletnią córeczkę, już zaczęła która zaczęła właśnie przedszkole. Uh, I ona też jest bardzo podekscytowana Jezusem Chrystusem. She is quite a prayer warrior. I ona już jest modlitewnikiem, wojownikiem modlitewnym. The other day we, we were praying in tongues. I pewnego dnia modliliśmy się na językach. And I had to stop myself and I was listening a little voice praying in tongues. This little, this girly voice praying in tongues. And it was my daughter. I musiałem się aż zatrzymać, dlatego że słyszałem ten maleńki kobie dziecięcy głosik mojej córeczki, która też się modliła na językach. But you know, kids can mimic, so I think she was mimicking us, praying in tongues, so she was doing the same thing. Wiecie, ale Either that, or the Holy Spirit was really touching her, because she did it with such perfection. Ale być może to był Duch Święty, który ją dotykał, dlatego że robiła to z taką perfekcją. No Dla Boga nie ma limitów. Pierwszy raz, kiedy spotkałem się z Duchem Świętym, to się stało tak szybko. Byłem 8 lat i pamiętam, że sprawałem, że mówiąc w i To był niesamowite czas, niesamowite spotkanie, które miałem z Bogiem. I to stało się bardzo wcześnie w moim życiu, bo miałem wtedy 8 lat, kiedy mówiłem na językach i pod mocą Ducha Świętego, aż upadłem na plecy. So kids can the power of the Holy Więc dzieci mogą doświadczyć mocy Ducha Świętego. My uczymy moją córeczkę e, e, modlić się i za każdym razem jak idzie spać do łóżka. Ona z własnej inicjatywy modli się. I ona modli się nad jedzeniem, modli się nad swoimi zabawkami, na nad czymkolwiek ona w ciągu dnia robi. God is such a good God. Bóg jest takim dobrym Bogiem. Amen. Amen? God is the God of family. Bóg jest Bogiem rodziny. He wants to reach out the family. Bóg chce wyciągnąć rękę i pomóc rodzinom. He wants to rescue the family. On chce uratować rodziny. He wants to save and bless your family. On chce zbawić i błogosławić Twoją rodzinę. Nie give się praying for Twoją nie zaprzestawaj, nie zniechęcaj się, módl się za swoją rodzinę. Bo obietnica Boża dla każdego z nas jest, że ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Amen. Amen. My family, moja rodzina, your Twoja rodzina will serve the Lord. Będzie służyła Panu. Well, I ty może się teraz zastanawiasz, no jak, ale przecież oni nawet nie znają jeszcze Chrystusa. Ale ja mam dobrą nowinę dla ciebie. They are to know oni przyjdą do poznania Jezusa Chrystusa. They will know oni poznają i przyjmą Jezusa Chrystusa. Ja bardzo się tym raduję, co Bóg czyni w w całej Polsce. I ja wie, zdaję sobie sprawę, że procent lud, ludzi, którzy przychodzą do Pana jest o wiele mniejszy niż byście chcieli. But I have good news for you. Ale mam dla Ciebie dobrą nowinę. Is in God's Bóg jest w planie Bożym. God has a plan for this nation. Polska jest w planie Bożym, przepraszam. And God is visit this again. I Bóg będzie wizytował, przyjdzie do tego narodu. God this I moc Boża przewali się przez ten cały kraj. I zobaczycie, że powstaną zielonoświątkowe kościoły we wszystkich miastach, miasteczkach i wioskach w całej Polsce. Amen! Amen. People, ludzie będą przychodzili do Jezusa. W każdej nawet wiosce w Polsce. Bóg już niedługo uczyni coś niesamowitego w tym kraju. I ty powinieneś bardzo się z tego cieszyć i powinieneś się o to modlić. Amen. Ja mam przyjaciela tutaj ze sobą, który jest e, bardzo mocnym wstawiennikiem i też jest niezłym prorokiem. I on będzie się też o was razem ze mną modlił na końcu. From Jerry jest z Wisconsin, USA. I on prowadzi kościół domowy w domu and he, and i Bóg przemówił do niego, żeby, że ma pojechać do Europy. I on się bardzo cieszy, że może jeździć razem ze mną Come, Jerry, tutaj po Polsce. Przyjdź, Jerry, i powiedz kilka słów. Moja rodzina was pozdrawia. I chcę was zapewnić, że jest wielu ludzi tam, gdzie ja mieszkam i oni się wstawiają za każdego z was. I to, by, to jest bardzo ekscytujący tydzień ostatnio tutaj, teraz. Oglądaliśmy wiele cudów, wiele uzdrowień, wiele uwolnień. I nawet dzisiaj rano usiedliśmy w restauracji, żeby zjeść śniadanie i przyszła pani, która przyniosła jedzenie właścicielka lokalu. Bóg ją uzdrowił i Bóg ją zbawił. Ona, ona dzisiaj oddała swoje serce Jezusowi przy, przy tych stołach. So awesome things are for tonight. I więc w, w, niesamowite, wspaniałe rzeczy będą się działy dzi dzisiaj. Pan by Ci chciał powiedzieć nie rozmiń się z czasem Twojego nawiedzenia dzisiaj. Blessings. Błogosławieństwa. Thank you, brother. Appreciate that. Dziękuję Ci bracie, Dzie wdzięczny jestem za to. There's something I, I really want to talk about um, Chciałbym właśnie na taki specyficzny temat z mi dzisiaj rozmawiać i wierzę, że Bóg przez to właśnie przesłanie będzie do Was mówił bardzo specyficznie. Mateusz 6, verse 9. Werset I oczywiście każdy z nas zna tę modlitwę, szczególnie jeśli kiedyś byliśmy katolikami, tak jak ja kiedyś byłem katolikiem. We used to this prayer all the time. I myśmy powtarzali tę modlitwę cały czas. I pamiętam, że w dziedzinach, gdzie ta modlitwę była odpraca, odpracała odpraca, odpraca, Pamiętam, że chodziłem na takie spotkania, gdzie ta modlitwa była wypowiadana raz po raz, raz po raz, raz po raz. Ale śmieszne, zwariowane jest to, że ludzie modlili się, ale tak naprawdę nie wiedzieli o co się modlili. And they don't know the power of this prayer. I oni nie zdawali sobie z mocy tej modlitwy. When the disciples came together and asked Jesus, Jesus, can you teach us how to pray? Kiedy uczniowie zebrali się razem, zapytali Jezusa, Jezu, czy możesz nauczyć nas, jak się mamy modlić? Ta modlitwa zawiera wszystkie z fundamentalne zasady Królestwa Bożego. I Jezus właściwie sumaryzował, sumował wszystkie zasady Królestwa Bożego w tej jednej modlitwie. And, and so you, of I ja pokażę wam siedem kluczy tego y, tej modlitwy. This is the most powerful prayer Jesus prayed while he was here on earth. To jest najpotężniejsza modlitwa, modlitwa, jaką Jezus wypowiedział, kiedy tu był na ziemi. Jeśli którykolwiek chrześcijanin by zdał sobie sprawę z mocy tej modlitwy, on by umiał otworzyć jak wielu z was modliło się tą modlitwą i powtarzało ją wielokrotnie? Chodziłeś na spotkania i powtarzałeś tą modlitwę jeden raz po drugim? Pozwól, że ci powiem. Ta modlitwa jest potężna. Byłem wśród kultury katolickiej chciałem być księdzem, kiedy byłem pięć lat. Ja wzrastałem w katolickiej rodzinie i ja chciałem być księdzem już jak miałem w wieku pięciu lat, już o tym marzyłem. Jak miałem pięć lat, to już mówiłem mojej mamie i mojemu tacie, że pewnego dnia zostanę księdzem. I zgadnijcie, co ja czyniłem wtedy? Ja wiecie, ja zbierałem wszystkie dzieciaki z sąsiedztwa. I miałem własną mass. I organizowałem swoją, swoją, swoje własne nabożeństwo. Mrże. Zapraszałem wszystkie dzieciaki. I czasem mieliśmy 40 dzieciaków, 50 dzieciaków. I ja zakładałem koszulę mojego taty. It was a short -sleeved shirt. I to była z And I was only five years old. Ale ja byłem tylko, tylko pięć lat. So that big white shirt looked like a pristly robe. Y, księża, księża. And I would księża. ask my mom for some grape juice i ja prosi, zawsze prosiłem moją mamę że, że moją mamę żeby mi dawała soku winogronowego ona robiła sok winogronowy a ja prosiłem tatę żeby mi dał takie ciastka he owned bo on y był właścicielem sklepu spożywczego po drugiej stronie ulicy od so naszego I, domu a ja miałem ciastka i sok więc ja miałem ciastka i miałem herbatniki i miałem y, sok y, winogronowy. I prosiłem albo mamę, albo tatę, żeby mi dali świeczki. O, nie chciałbyś, żeby pięciolatek bawił się ogniem. Więc moi rodzice zawsze się bali, jak ja im mówiłem, że chcę świeczki. I wiecie, oni mnie wspierali w tym, co ja robiłem, więc... Dawali mi te świeczki, ale mówili nie, nie, to my zapalimy te świeczki. So come, just, and, and Więc oni przychodzili, rodzice zapalali te świeczki, wycofywali się do tyłu i obserwowali z ciekawością, co ja będę robił. Kids, I A te dzieciaki ja miałem ich wszystkich ustawionych. I was very, very authoritative. Byłem bardzo autorytarny. I musieli się ustawić w kolejce, bo ja będę wam teraz wydawał komunię. Ale to była radocha, dlatego, że to była ciastka. And they will line up twice. Więc czasem nawet podchodzili drugi raz. I'm like, I you. I gave you the ale ja patrzyłem na nich, mówię, no ja Cię już chyba widziałem, ja już Ci chyba raz dałem, dawałem komunię. But at the age of five, ale wiecie, w wieku pięciu lat was no game for me. to nie była żadna zabawa I dla mnie. Serious, ja byłem bardzo poważny devoted, i do, do, do, committed, zadety, odd, oddany temu and I, was to these kids. i ja głosiłem do tych dzieciaków. And you're probably wondering, did you know the Bible? Być może zastanawiasz się, czy ty znałeś Biblię? And, And I tell you what happened. Ale ja ci powiem, co się stało. Every time I went to mass, za każdym razem jak szedłem na mszę, I would sit down. Ja Pay careful attention to the priest. I bardzo uważnie słuchałem księdza. Every single word, do każdego słowa. Every single story. Każdą historię. And so I would memorize it, ja zapamiętywałem to. Seven, I potem Duch Święty chyba dawał mi zdolność tego, żebym to wszystko powtarzał tym dzieciakom. I kiedy miałem 7 lat, zostałem zbawiony. Oddałem życie Jezusowi. I... Ta zmiana była bardzo łatwa. I wobec tego powiedziałem moim rodzicom: słuchajcie, ja już nie chcę być księdzem, ja chcę być pastorem. And so ja chcę głosić Ewangelię po całym świecie. And I used to do crazy I ja robiłem naprawdę zwariowane rzeczy głosiłem Ewangelię w moim sąsiedztwie głosiłem Ewangelię dzieciakom w szkole miałem też spotkania przebudzeniowe z moimi zabawkami w moim pokoju everything i saw on tv i would reenact it i would have the toys and i would line them up and lay hands on the toys i wszystko, co widziałem w telewizji na spod, chrześcijańskiej, to ja powtarzałem, ustawiałem moje zabawki w rzędach i na każde z nich kładłem rękę, błogosławiłem je. We had with mieliśmy potężne spotkania błogosław... przebudzeniowe z My moimi zabawkami. Moi rodzice myśleli, że ja już zaczynam wariować. Myśleli, że coś się ze mną nie dobrego dzieje. And the were I nawet nauczy, nauczyciele też byli bardzo mocno się o mnie What martwili. Kind of of Co to za dziwne zachowanie osiem, ośmiolatka? He doesn't want to play. He wants to. He wants to stay in, in, inside the classroom. On nie chce iść gdzieś się bawić, tylko on chce być w środku w klasie. No, czasem ja wychodziłem na zewnątrz, ale siadałem na, na, na kamieniu jakimś i modliłem się. My friends would approach me ask me what are you doing? I moi przyjaciele podchodzili do mnie i pytali, co ty robisz? I them, I'm, I'm A ja im odpowiadałem, ja się modlę do Jezusa. I, I ja ewangelizowałem ich i składałem ich świadect świadectwa i przyprowadzałem ich do Jezusa. Ja już czyniłem, czyniłem uczniami jeszcze jak byłem w szkole czasem ja się modliłem czasem ja pościłem And so my teachers were going really really concerned they were growing concerned I moi na nauczyciele naprawdę coraz bardziej coraz bardziej się martwili o mnie How come this nine year old he doesn't want to eat I mean he's so skinny if he keeps this you know this activity if he keeps fasting he's going to end up uh, disappearing jak to jest możliwe, że ten dziewięciolatek, który już jest taki chudy, on teraz jeszcze pości. Jeżeli on dalej będzie pościł, to on po prostu zniknie. Ja byłem tak oddany temu, co ja robiłem. I zgadnijcie, co się wydarzyło, kiedy miałem 8 lat. Byłem sprawdzony. Byłem with z deadly tumor między stwierdzono u mnie guza, śmiertelnego guza między sercem a płucem. Lekarze mi dali tylko jeden rok życia. Ale chwała Jezusowi, Jesus me Jezus mnie uzdrowił i guz zniknął. Gus zniknął. Nie Supernaturally, nie it was gone. Ponad naturalnie po prostu zniknął. My what was going on in my life. Moi rodzice dalej nie rozumieli, co się dzieje w moim życiu. No, Ani moi nauczyciele też nie mogli zrozumieć, so o co chodzi. To Zgadnijcie więc, co oni postanowili zrobić. That I go and see a moi, nauczy moi nauczyciele zadecydowali, że ja powinienem iść do psychologa. The next day I was seeing a, psychologist. a więc już następnego dnia, Byłem u psychologa. Ja sam osobiście nie wiedziałem dlaczego mnie posłali akurat do psychologa. me I on kazał mi naprzeci usiąść naprzeciwko siebie i po prostu patrzymyś jeden na drugiego i rozmawiamy. I on zanim on zaczął analizować mnie, ja zacząłem głosić Ewangelię jemu. And he was an atheist. So it was a on był ateistą. Więc to było naprawdę radocha. ja zacząłem służbę od wieku 11 lat. Ja jestem już w służbie oficjalnie, to znaczy podróżując po świecie, od wieku 11 w wieku 11 lat Bóg może nie, zrobić cokolwiek, wszystko. On mo, może użyć kogokolwiek. No age, niezależnie od wieku, przygotowania. Ale co jest ważne, to serce. Ready, jeśli serce jest gotowe, to Bóg go użyje. I pierwszy, Pierwszy sekret, który ja poznałem o tej modlitwie. Nasz Ojciec, który jest w niebie. Let, let's read this, uh, scripture. Przeczytajmy tą właśnie to. Może nawet możecie ze mną się modlić głośno. tą One, two, three. Prayed in, English, you prayed in Ja będę modlił się po angielsku, wy modlicie się Ojcze nasz, który jesteś w niebie po polsku, One, na głos. Two, Zaczynajmy. Ojcze nasz, który jest Twoje. imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj from from na odpuś nam the the winy, power, i odpuść nas na pokuszenie, odpuść nam nasze winy, jakie my opuszczamy naszym inowacom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoja jest chwała, potęga, na wieki wieków. Amen. Amen. I to jest potężna modlitwa. Ale co ona oznacza? Po pierwsze, że Ty masz Ojca. Nie jesteś oporzucony. Jezus zawsze mówił o swoim Jezus ciągle mówił o swoim Ojcu. Jezus niczego nie uczynił, nie oddając Jezus swojemu Ojcu chwały za to. On mówił, ja przychodzę, żeby wypełnić wolę mojego Ojca. Every time he would do a miracle, every time he healed someone, he would say, this is the will of my Father. Za każdym razem, jak uczynił jakiś cud, uzdrowił kogoś, to zawsze mówił, to jest wolą mojego Ojca. I on, Jezus, chodził w bardzo bliskiej relacji ze swoim Ojcem. Ni, ni, nie szedł nigdzie, chyba że go, Jego Ojciec prowadził tam. Królestwo Boże po, polega na relacji. It's not about tu nie chodzi o religię. Kiedy masz relację z Bogiem, to będziesz wypełniony Duchem Świętym. I w ten sposób będziesz miał bardzo mocne połączenie z Ojcem. I zawsze mówiłem ludziom, ty jesteś Bożym synem, ty nie jesteś Bożym wnukiem. Hello? Hello? Not God's grandchild. Ty nie jesteś Bożym wnukiem. You're God's son. Ty jesteś Bożym synem. You're God's daughter. Ty jesteś Bożą córką. Jest duża różnica między byciem dziadkiem i byciem ojcem. Grandparents would, would say amen to this. I get to enjoy my grandkids, I get to love them, but I get to hand them back. Y, y, dziadkowie mówią, ja, ja chcę się nacieszyć wnukami, ja chcę je kochać, ale potem ja je oddaję z powrotem. Oddaję je z powrotem. And grandparents will say amen to this. I dziadkowie z tym się zgodzą Because they know it. they know it's true. Bo, Bo oni wiedzą, że tak to jest. But you're not God's grandchild. Ale Ty nie jesteś Bożym wnukiem. Ty jesteś Bożym dzieckiem. I dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żebyś miał głęboką relację z Twoim Ojcem. I jak pielęgnujesz tą relację? Komunikowanie się. In, intymność time. czas poświęcony tej relacji. Bóg pokazał nam taki wzór jak mieć dobrą relację. Any relationship would work with these three ingredients. I, jeśli weźmiemy te trzy składniki, to z tymi składnikami każda relacja będzie funkcjonować dobrze communication komunikowanie się meerness closeness bliskość quality time i taki dobry czas czyli taki nie czas byle jaki tylko taki że czas oddzielamy you know make a marriage work or a relationship with your son work or a relationship with a friend work unless you have a clear way of communication bo wiecie, nie może żaden z relacji, żadna z relacji funkcjonować, czy to z twoją żoną, czy to z twoim synem, czy to z twoim przyjacielem. Te trzy składniki są potrzebne. Jeżeli nie ma jednego z nich, to ta relacja nie funkcjonuje. We need to communicate with God. My potrzebujemy komunikować się z Bogiem. My potrzebujemy rozmawiać z Bogiem. My potrzebujemy spędzać czas w Jego obecności. Presence, I jeśli my spędzamy czas w Jego obecności, to będzie to każdego to, to będzie niesamowita, wspaniała przygoda każdego dnia. Dlatego, że każdego dnia Bóg cię zaskoczy. On cię pobłogosławi i wzmocni twoją wiarę. I kiedy ty masz taką bardzo mocną relację z twoim Ojcem, stajesz się uwielbiaczem. You a child. Jest, stajesz się dzieckiem blisko Twojego Ojca. You who is to yield to the Holy I stajesz się kimś, kto łatwo i kto chce poddawać się Duchowi Świętemu. Who comes into the of God Ktoś, kto przychodzi w przed obecność albo w obecność Bożą i wie, co ma czynić. I seen some people, ja widziałem niektórych ludzi, like I którzy zachowywali się jak tacy tylko odwiedzacze. Oni już byli w kościele po ale kiedy przychodzi czas uwielbienia, oni nie wiedzą, co mają robić. Czy mają podnieść ręce, czy mają włożyć je do kieszeni, czy mają zamknąć oczy, czy mają otworzyć oczy. Ale kiedy jesteś Synem Boga i kiedy sprawia Ci przyjemność być w Jego obecności, to jest fruit of to wiesz, że owocem takiego bliskiej relacji z Bogiem jest wolność. Amen? Wolność. Wolność. Wolność. Wolność, żeby Go uwielbiać. To raise the hands. Wolność, żeby podnosić ręce. Freedom to sing. Wolność, żeby śpiewać. Wolność, żeby śpiewać. Wolność, żeby się modlić, wolność, żeby się wstawiać. To, to wolność, żeby go uwielbiać. Him, I czym więcej go uwielbiasz, the the presence of God tym is. większa, mocniejsza obecność Boża. I to tym bardziej ta jego obecność będzie intensywna. You know, worship is the key to access the supernatural uwielbienie jest kluczem do wejścia w ponadnaturalne. Jak wielu z was chce oglądać cuda? Jak wielu z was chce, żeby Bóg poruszał się w twoim życiu? Jak wielu z was chce korzystać z tych benefitów tego, że jesteś synem Bożym? You, you, you will be raising both hands. Amen. No, powinniście pod, podnosić obie ręce i, wo, i, wo, i wołać. Amen, amen. What about, what about the, not the requirements, but what about the, the obligations, the, the um, what about being a son of God, behaving like a son of God? That, that's what our Father really wants to see. A co, co jeśli chodzi o, o, o the There aha jakie point. oczekiwania są jako, na, jako dzieci Boże jakie są oczekiwania od nas jako dzieci Boże jakie we oczekiwania all, all the my wszyscy chcemy oczywiście um, um, Bogosławienstwa ale jeśli chodzi o e, takie e, nawiązanie relacji łączności z nim to wielu z nas niektórzy z nas nie rozumieją głębokości tego co to oznacza Number two. i po, po drugie your name. niech e, u, e, ch, święcie imię twoje to mówi o świętości living in his holiness Mówi, żyć w Jego świętości and, and light i y, y, manifestować Boże światło dla tego świata. Number three, po trzecie, your come. niech królest, przyjdź królestwo Twoje. When I culture, culture, culture, to mówi o kulturze Królestwa. I kiedy ja mówię o kulturze Królestwa, to to jest twoja kultura, twoje zwyczaje, twoja kultura, moje zwyczaje, I jest też kultura, czyli zwyczaje Bożego Królestwa. Wyrażę to bardzo prosto. In the Polish culture you like you really like dumplings, right? Aha. Wiecie, na przykład w polskiej kulturze, w polskich zwyczajach, m, m, m, wy bardzo lubi, lubicie ru, ruskie pierogi, prawda? How many of you love dumplings? Jak wielu z Was kochali ruskie pierogi. Dumplings? No jak wielu z was. Both hands, pastor hand, on twierendę podniósł pastor. <laughs> no one has to convince you about eating dumplings. Nikt nie potrzebuje was przekonywać, że trzeba jeść pierogi. Nikt was nie musi wyciągać, zaciągać do stołu z pierogami. Nikt nie musi cię zmuszać do jedzenia pierogów. Bo już się wychowałeś na jedzeniu pierogów. I znasz różne rodzaje pierogów. I kochasz pierogi sprawiają ci przyjemność. Robisz je. You know wiesz, jak je robić. You know Wszystko wiesz na temat pierogów. Ja pochodzę z innej kultury, inne zwyczaje. No Nie mam najmniejszego pojęcia, jak robić pierogi. Different types of dumplings and ingredients. Nie, nie znam się ani na składnikach, ani nie znam się na rodzajach pierogów. Because it's not part of my culture. Bo to nie jest częścią mojej kultury, moich zwyczajów. Ja wychowałem się w innej kulturze, w innych zwyczajach. Ale jest jedna kultura, jedne zwyczaje, które nas wszystkich łączą. And that is the culture. I to jest kultura zwyczaje. The Jesus i zasady ewangelii Jezusa Chrystusa. Kultura jest y, kr królestwa Bożego. Niezależnie od tego, jakim językiem mówisz, z jakiej kultury, z jakiego kraju pochodzisz, no matter what race, no matter what, ethnic, no matter what ideas you have. Niezależnie od koloru skóry, etnicznego pochodzenia, nie ma znaczenia. Jest tylko jedna krew, która obmyła nasze grzechy i to jest tylko jedna krew, krew Jezusa Chrystusa. The I kultura królestwa is the same jest jednakowa oh. The world na całym świecie is God's culture. i to jest Boża kultura. So I co to jest Boża kultura, zwyczaje y, zasady. Y, uwielbienie. Praying. Uwielbianie Go. To His Word. Y, słuchanie Jego słowa. Praying. Modlitwa. In our sitting. Wstawianie doing się. A spiritual warfare. Walka duchowa. Fasting. Y, poszczenie. I to wszystko jest częścią Bożej kultury zasady zwyczaju. No Nikt mnie nie musi przekonywać do tego, żebym uwielbiał. No so Nikt nie musi mnie nakręcać do tego, żebym ja zaczął uwielbiać. Podnieś ręce, podnieś ręce, podnieś ręce. Nikt nie musi tego robić, bo to jest częścią mnie i mojej tej kultury. I są takie pewne e, benefity w mojej kulturze, które, których nie mają inne kultury. I jeden, jeden z takich benefitów błogosławieństw mojej kultury to jest to, że jak ja się modlę hands on the sick, i kładę ręce na chorych i ja wierzę and I, faith, i mam wiarę, a, a cud, cud się wydarza. W tym momencie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz się modliłem o kogoś, kto był w wózku inwalidzkim. Miałem wtedy 15 lat. Ta kobieta była już na tym wózku inwalidzkim od 29 lat. Ona była sparaliżowana od głowy aż do samych palców u nóg. Nie mogła się ruszać od 29 lat. I ta cała sytuacja z jej ciałem, z jej mięśniami, z całym jej ciałem. Ona już miała około 80 początek 80 lat. I ona siedziała tutaj w pierwszym rzędzie, na krześle inwalidzkim na wózku inwalidzkim I was ja głosiłem, and i spotted her i ja zauważyłem ją. And the Holy said to me, I Duch Święty mi powiedział, she is going to be healed tonight. ona będzie dzisiaj uzdrowiona. A ja powiedziałem, no no, tak, no oczywiście, dzięki Ci Panie. And I, just I dalej się modliłem. Then, the second time, o innych, a po raz drugi. Słyszę, idź do niej. I módl się o nią, ona będzie dzisiaj uzdrowiona. Like, sure? A ja wtedy no tak, no, Panie, czy Ty, czy ty jesteś tego pewien? Bo ja tego przecież nigdy jeszcze w, nie robiłem. Ni, nigdy się o nikogo w, na wózku inwalidzkim nie modliłem. I, I ja głosiłem big, big, big i modliłem się, w, to był akurat taki wielki, wielki, wielki kościół. To było pięć tysięcy ludzi. The were there. Kamery były tam. They were the Oni robili transmisję telewizyjną tego spotkania. It was live. To było wszystko na żywo. A ja mówię, nie, nie, Panie, nie dzisiaj, tylko nie dzisiaj. Don't me this way today. Nie wystawiaj mnie tak na próbę, Maybe Panie. Tomorrow, Zostaw to na jutro. When I go to a church, Może kiedy pójdę do jakiegoś mniejszego kościoła. Here, Ale dlaczego tutaj, Panie? I'm here just to ja tutaj jestem po to, żeby głosić. You know, I was the boy preacher. A ja byłem chłopcem, który I głosił. Ja byłem bardzo popularny, znany jako y, y, głosiciel słowa Bożego, chłopięcy głosiciel słowa Bożego. Was, Ale w tym momencie tu już nie chodziło o chłopca, który głosi Ewangelię. It was about that Tylko chodziło tutaj właśnie o ten O O tą właśnie kobietę. It was about that i o właśnie o ten przełom, o to właśnie spotkanie. So Więc ja dalej ignorowałem ten głos, i chciałem you know, go słyszeć. You know, Ale wiecie, z Bogiem nie wygracie. Nikt nie wygrywa kiedy, albo nie, nie odnosi sukcesu, kiedy guess what próbuje what ignorować Boga. Guess what happened? I zgadnijcie, co się stało. The third time came. Trzeci raz. The voice was louder. Głos był głośniejszy. I tym razem to tak, jakby ojciec mówił. Go and pray for that lady. Idź i módl się o tą kobietę. Go now. Idź teraz. And I said, okay. Ja powiedziałem, no dobra. I had no idea what was ja nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, co się wydarzy. No clue. Nie miałem żadnego pojęcia. I just hands on that lady. Ale po prostu położyłem rękę na tej kobiecie and I, remember, i ja pamiętam, she up to me, że ona podniosła głowę i spojrzała na mnie and her face lit up. i jej cała twarz zajaśniała. So ona miała tyle wiary i ona do mi i ona prawie, że płakała już i, mówi, i powiedziała mi, wiesz, ja wierzę, ja wiem, że Jezus może mnie uzdrowić. Dzisiaj. I ja wziąłem jej taką wyschniętą rękę i zacząłem modlić się o nią. I zgadnijcie, co się stało. Nawet nie upłynęła cała minuta. I moc Boża stąpiła na nią tak, jakby to było milion voltów. And she shaking, i ona zaczęła się trząść cała i ona wstała, stood up, wyprostowała się and she started walking i zaczęła maszerować. For the first time po raz pierwszy od 29 lat. Od 29 lat po, po raz pierwszy wstała, wyprostowała się i zaczęła maszerować. Ja próbowałem jej pomóc, a ona mówi, nie, zostaw mnie w spokoju. Ja mogę to zrobić sama. I nie tylko to. She started walking, but almost sprinting. Ale nie tylko ona zaczęła iść, ona zaczęła prawie, że biec. That is God. I to jest Bóg. That is your I to jest właśnie Twoja There is kultura. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Niech Twoja wola wypełni się. Co jest wolą Bożą? Your Twoje uzdrowienie. Your Twój cud. God's will is... God's best, On earth as it is in heaven. Sorry. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. A, na, na ziemi, tak jak jest w What does that mean? That means that God will always provide for you. To oznacza, że Bóg zawsze zaspokoi twoje potrzeby. Jest komunikacja. Jest tam otwarta linia o, między niebem earth. i ziemią. Give us this day our daily bread. I Daj nam dzisiaj y, y, chleb. What does that mean? Co to znaczy? What does that mean? Co to znaczy? Zaopatrzenie. always provide for us. Bóg zawsze nas będzie zaopaczał. Forgive our debts. Szabac nam nasze grzechy. That Co to oznacza? The power of forgiveness. Moc przebaczenia. God will always forgive you as you forgive. He will forgive you and you will be able to forgive. Bóg zawsze ci przebaczy, jeżeli ty przebaczasz, i jak on ci przebacza, to ty będziesz w stanie innym przebaczać. I jak ty innym przebaczasz, to moc, y, y, moc kusze, kuszenia nie będzie miała m, y, miejsca w twoim życiu. Nie nie w prowadź nas na pokuszenie. Wiecie, jeżeli nie będziesz poddawał się y, nieprzebaczeniu, jeżeli będziesz nie poddawał się y, innym grzechom, to wtedy jest mała szansa, żeby pokuszenie na tobie mogło zadziałać And yes. the septimu and the sep and the seventh principle is but deliver us from the evil one. Ale siódmy jest deliver us from the evil one. Zbaw nas od złego, sorry. That's alright. Zbaw nas od złego. Deliver us from the evil one. Zbaw nas od złego. That's powerful. To jest potężne. You father? Masz ojca? As you walk in holiness, I jak chodzisz w świętości, you will learn how to operate in his kingdom I nauczysz się jak działać w jego królestwie. You will learn about his will, I, nauczysz się jaka jest jego wola. You will learn about the communication between earth and heaven, nauczysz się o komunikacji między niebem a ziemią. A result of that communication, I communication, jako rezultat tej właśnie komunikacji, you will experience provision. Będziesz doświadczał zaopatrzenia i jako rezultat tego zaopatrzenia you will be able to forgive, będziesz w stanie przebaczać you forgive, i jak przebaczasz, you will be forgiven, Tobie będzie przebaczone forgive, i jak będziesz przebaczał, będziesz się strzegł przed wpadnięciem w pokuszenie. I, I dlatego, co się wtedy dzieje? Że żadna ciemna moc nie sprawi Tobie krzywdy ani Twojej rodzinie. Bo to jest moc krwi Jezusa. Czy jesteś gotowy? Are you ready? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy doświadczyć mocy Bożej? Czy już teraz znacie te siedem zasad? Prawdopodobnie poszedłem zbyt szybko, ale spróbuj to zapamiętać i módlmy się teraz. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co teraz masz zamiar uczynić. Zapraszam teraz grupę uwielbienia, żeby po, przyszli do przodu i zaczęli uwielbiać, prowadzić nas w uwielbieniu. Dziękuję, Jezus. Czy mogę Dziękuję, dziękuję cię za. Czy mogę sing? was poprosić? Can you sing that song again, the one you were singing, the Hillsong one? Aha, czy możecie zaśpiewać tę pieśń Hillsonga, z Hillsonga, wiecie która to jest pieśń? Thank you, Jesus. Okay, thank you Jesus. Jesus. Dziękuję ci panie. Can we all stand up now? Czy moglibyśmy teraz wszyscy powstać? Are you ready to experience God tonight? Czy jesteś gotowy teraz doświadczyć Boga? Czy jesteś gotowy doświadczyć Boga teraz? Podnieśmy teraz ręce i módlmy się w Duchu.